Witam w kolejnym, drugim odcinku z cyklu Biblioteka Grozy. Dzisiaj omawiamy widmową rikszę Kiplinga. W dzisiejszym odcinku tylko jedno opowiadanie. Kolejne dwa, które w jakiś sposób wiążą się z motywem drogi i środkami transportu, zostawiłem na kolejny odcinek dlatego, że rozrosłoby się nam to do ponad półtora godzinnego odcinka chciałem na początku zawiadomić że te trzy opowiadania które są w antologii wydawnictwa toruńskiego CIT ułożone pod rząd łączy właśnie element czy to rikszy, czy to podróży na koniu czy tak jak w Day które będzie w następnym odcinku trzecim z cyklu Samochód. Tak więc mamy trzy opowiadania drogi, który łączy ten motyw, który ja chciałem połączyć, ale teraz zaczynamy, żeby już szybciej wypuścić tę bibliotekę grozy, który to Kipling przecież zaczął się jeszcze w zeszłym roku. Bardzo to rozciągnąłem, ale to nie z powodu złej jakości Kiplinga, tylko po prostu musiałem do, odpowiednio dopasować. Więc dzisiaj, no mój głos przy recenzji opowiadania Widmowa Riksza nie będzie najżywszy. Było to nagrywane... W okolicy listopada dajcie kredyt zaufania, bo w następnym, czyli trzecim odcinku z cyklu Kipling, Widma i Bestie będą dwa opowiadania, e, mocne fragmenty tej antologii. Teraz zapraszam już na odcinek o jednym opowiadaniu pod tytułem Widmowa Riksza. Widmowa riksza, czyli The Phantom Rikshow. Strona 40 do 66. Mianowicie historia miłosna z duchami w tle. Bardzo ciekawa historia. Historia pokazująca miłość i dwie kobiety. I głównego bohatera i Właściwie główny bohater e, walczy pomiędzy jedną a drugą kobietą. Jest rozdarty. E, wprowadzenie, to pierwsze dwie strony. Dowiadujemy się właśnie o e, głównym bohaterze Panseju, który właśnie już wiemy jak skończył. Wiemy, że źle skończył. Wiemy, że mm, lekarz Heatherlet spisał go na straty przez przepracowanie zalecał wszystkim, aby się położyli, zwolnili i ochłonęli. Natomiast um, główny bohater, i on właśnie poznaje kobietę na okręcie. I całą historię obserwujemy z jego perspektywy. Historia odbywa się w 1882 bodajże roku, a w 1885 została spisana została spisana przez niego, kiedy on już nałożył łożu śmierci miał wysoką gorączkę, kiedy narrator pierwszego rozdziału właśnie podaje, że zanim zmarł, oddał mi rękopis i oto jego wersja sprawy spisana w 85. I następny rozdział zaczynamy o tym właśnie jak główny bohater mówi, że mój lekarz twierdzi, że potrzebny mi odpoczynek i zmiana klimatu. No i zaczyna opowiadać. zaczyna opowiadać, jak to płynął po długim urlopie z Gravesend do Bombaju w towarzystwie niejakiej Agnes keith Washington. Była to żona oficera służącego w Bombaju. Nikogo nie powinno obchodzić, jakiego pokroju była kobietą. Niech zadowoli Was wiedza, że nim podróż dobiegła końca, i ona, i ja byliśmy rozpaczliwie, zakochani w sobie nawzajem. Bóg mi świadkiem, że mogę się do tego przyznać bez śladu próżności. Od pierwszego dnia naszego niefortunnego związku zdawałem sobie sprawę z faktu, iż namiętność Agnes jest silniejszym i bardziej dominującym, czystszym uczuciem niż moje. Później gorzko się o tym przekonaliśmy. Przybyli do Bombaju, każdy udał się w swoją stronę i dopiero po czterech miesiącach yy, zobaczyli się w Shimli. Spędzili tam całe lato i teraz pierwsza ważna informacja. Mój słomiany ogień wypalił się żałośnie, gdy sezon dobiegł końca. Nie szukam wymówek, nie składam przeprosin czyli mamy do czynienia z taką wakacyjną miłością głównego bohatera. Pani Wessington zrezygnowała dla mnie z wielu rzeczy, a gotowa była porzucić wszystko. W sierpniu 82. dowiedziała się z moich własnych ust, że jej obecność przyprawia mnie o mdłości, męczy mnie jej towarzystwo i nuży brzmienie jej głosu. 99 kobiet na 100 znudziłoby się mną tak samo jak ja nimi – trzy czwarte zemściłoby się w krótkim czasie. Pani Westington okazała się być wyjątkiem. Ani otwarcie wyrażana niechęć, ani kąśliwe uwagi, które wplatałem w nasze rozmowy, nie wywierały na niej najmniejszego wrażenia. Jack, kochanie, tak brzmiały jej nieustanne szczebiotania. Głównym bohaterem jest Jack. Wykreślić tego panseja, wyciąć. To z pewnością omyłka, jakaś straszna omyłka, i znowu zostaniemy przyjaciółmi. Proszę cię, Jack, mój drogi, wybacz mi. To ja zawiniłem i wiedziałem o tym. Świadomość ta przeobraziła moje współczucie w obojętną bierność. Ten sam instynkt nakazuje nam rozdeptać pająka. Z tą nienawiścią w sercu zakończyłem sezon 82 roku. Straktował ją jak pająka, którego należy rozdeptać. I teraz e, właśnie to jest historia porzuconej miłości, e, miłości, która się znudziła. I ten sam bohater Jack następnie opisuje, jak e, w 84. spotkał e, małą Kitty Mannering, Kolejna kobieta, w której się zakochał. W sierpniu zaręczyłem się z Kitty. Dzień później natknąłem się konno na tych przeklętnych jumpani. Rikszarzy przypominających sroki. Na skraju Jakko. Jakko miejscowość. I powodowany litością przystanąłem opowiedzieć pani Wessington o wszystkim. Ale ona już wiedziała. Słyszałem o twoich zaręczynach, drogi Jacku. I dalej bez wahania. Więc jakby spotykają się. Ta pierwsza miłość dowiaduje się, że on się zaręczył z Kitty Mannering. I teraz y, słyszałam, jestem przekonana, że to omyłka, fatalna omyłka. Któregoś dnia znowu będziemy najlepszymi przyjaciółmi jak dawniej. Więc tamta pierwsza, Agnes, wciąż ma nadzieję. Robi sobie nadzieję, żyje nadzieją. Nawet mężczyzna wzdrygnąłby się na odpowiedź, jaką dostała Agnes. Jak biczem wysmagałem słowami tę umierającą kobietę. Na co ona znowu. Wybacz mi, Jack, nie chciałam cię rozgniewać, ale to prawda. No i ona się całkiem załamała, on odjechał, on ją znowu zobaczył, obejrzał się, ona cały czas tą rikszą jeździła. I teraz właśnie dowiadujemy się później, że ta kobieta umiera. On cały czas jakby miał takie echa, echa tej znajomości. Gdzieś mu tam się wydawało, że ktoś krzyczał Jack i tak dalej, i tak dalej ale kiedy on znalazł się w, w Shimli, to tydzień później po tym spotkaniu pani Wasington zmarła i niewysłowione brzemię jej istnienia odciążyło mnie. Opuściłem te równiny absolutnie szczęśliwy. Tak więc jakby z, jemu z serca spadł kamień, ponieważ tamta jego pierwsza miłość spadła, yy, no, zmarła. Więc tutaj jakby ten główny bohater jest taki dosyć, no... Mm, Bezduszny, bez serca. A może to właśnie ta nowa jego miłość tak go y, nastawiła na, na tamtą Agnes i całkowicie y, wydarła z niego właśnie y, wszelkie ludzkie odruchy. No i teraz przechodzimy do jakby drugiej części opowiadania, gdzie cały czas mamy narrację pierwszoosobową. Oj i nagrywam to u babci jeszcze, po wszystkich świętych, więc atmosfera jak najbardziej... Biblioteczno-grozowa, szczególnie przez ten niski kaszel, który mam, nie wiem czemu, nie przestaje schodzić i teraz mamy w drugiej części opowiadania opisane ich schadzki, czyli Kitty i Jacka, I oni sobie lubią jeździć na koniach. Oglądają okolice, jeżdżą na koniach. No i właśnie teraz przychodzi ten, ta groza, ponieważ on zaczyna widywać tą widmową rikszę, w której jeździła Agnes. I ta riksza go prześladuje. Ta riksza prześladuje go wtedy, kiedy oni są razem. I ich związek zaczyna podupadać na tym. Ja tutaj nie będę streszczał jakby tych wszystkich przypadków, w każdym razie wracają do głównego bohatera słowa tej pierwszej kobiety. Jakiś Arab przechodzi przez Rikszę, więc w ten sposób dowiadujemy się, że to jest widmowa Riksza, której notabene Kiti ani nikt inny nie widzi. No i pewnego jakby dnia on kłamie, jakby okłamuje Kiti że złamał sobie kostkę, no ale ktoś w międzyczasie polecił mu tego lekarza, tego, od którego zaczęło się opowiadanie, tego e, Heterydża, e, który to lekarz e, zapewnił mu e, dobry, według siebie oczywiście, e, jak to się mówi, e, lekarstwo, zapomniałem oczy, mózg, żołądek masz zbyt zarozumiały mózg a mały żołądek i najzupełniej niezdrowe oczy wylecz z żołądek, a reszta podąży za nim jakby tutaj Heather Leth, ten lekarz podejrzewa, że to jest albo w oczach, że jakieś przywidzenia ma albo w żołądku podejrzewa też być może, że za dużo wypił ten, ten, ten nasz główny bohater Um, no i zaczyna mu robić o, leczenie. No, nie mogę przypomnieć sobie tego słowa. Zaczyna go leczyć i yy, na przykład um, leczenie zdawało się dość proste. Obejmowało zażywanie pigułek na wątrobę, zimne kąpiele oraz wytężone ćwiczenia fizyczne, wykonywane o zmroku lub bladym świtem, gdyż jak mądrze zauważył lecz. Mężczyzna ze skręconą kostką nie przemierza kilku mil dziennie i twoja młoda dama mogłaby się zdziwić, gdyby cię spotkała. No więc jakby ten lekarz go w końcu wyleczył jakby już tej rikszy Jack nie widział i to był ten moment, kiedy można było można było wrócić do kobiety i wrócić na cwałowanie i na konikach sobie jeżdżą no i dzieje się właśnie to, z czego się spodziewaliśmy, czyli on znowu widzi tę postać, widzi Rikszę, widzi swoją Agnes byłą i co gorsza, co gorsza, to ten atak już był jeszcze o wiele większy i podczas tego ataku Kitty dowiaduje się, że on widzi swoją byłą miłość i i to już przekreśla całkowicie z perspektywy Kitty, dalszy związek, Kitty, Kitty, Kitty, Kitty wysmagała go biczem. Tutaj jest wręcz, tutaj wręcz jest, pokazuje na policzek, że to, to sygnatura panny Mannering Kitty na moim zwolnieniu ze służby. Czekam na obiecane 100 tysięcy, ponieważ ten lekarz postawił 100 tysięcy, że już mu się nic nie przewidzi po jego kuracji. O, właśnie, kuracja to tego słowa szukałem. A gdy Kitty wskoczyła na siodło, pochwyciłem wodzę, prosząc usilnie, by mnie wysłuchała i przebaczyła. Odpowiedzią był cios szpiceruty, którą rozcięła mi twarz od ust do oka. Pożegnała mnie słowami, których nawet teraz nie jestem zdolny zapisać. Stąd uznałem słusznie, że Kitty o wszystkim wiedziała. Wróciłem kwienym krokiem do rikszy. E, więc ona się dowiedziała, ponieważ on majaczył i on wszystko jej wygadał. Jedyne lekarstwo, remedium, które w tym przypadku lekarz może mu dać, to pytanie, czy to ma być delirium, czy atak epileptyczny. Wybacz, nie mogę zaproponować Ci lepszej alternatywy, chyba że wolisz dziedziczny obłęd. Rzuć tylko słowo, a zawiadomię ich, że to epilepsja. Dam Ci pięć minut, żebyś to przemyślał. Czyli... Lekarz poświadczy nieprawdę, że to jest jakaś zmyślona choroba epilepsji, że to był atak epilepsji, no i może będzie ratował to, to, te zaręczyny. Chociaż Kitty w międzyczasie odesłała listy z pierścionkiem, z zaręczynami, więc przykreśliła całkowicie dalszy związek z Jackiem. Wydaje mi się, że w ciągu tych pięciu minut zbadałem dokładnie najniższe kręgi piekieł, jakie może przemierzyć człowiek. Jednocześnie przypatrywałem się samemu sobie, wędrującemu przez mroczny labirynt zwątpienia, niedoli i ostatecznej rozpaczy. Zastanawiałem się podobnie jak przedtem hecerlecz w swym fotelu, które z przerażających rozwiązań powinienem wybrać. Wreszcie udzieliłem odpowiedzi głosem, który z trudem rozpoznałem jako własny. Powiedz im, że to padaczka. Kłania się ode mnie, a teraz pozwól mi jeszcze trochę przespać. Więc teraz wchodzi bardzo ciekawy jakby epilog, czy, czy ostatnia część. Otóż no, związek z Kitty nie jest możliwy. I teraz najciekawsze i najbardziej takie enigmatyczne napisane i niejasne jest to napisane. I to jest to, co em, spodobało mi się w tym opowiadaniu i, przy, i wprowadziło to na e, tory no, muszę otworzyć drzwi. Hmm. Na to, Darek! Gdzie... Darek. I teraz najciekawszy fragment tego opowiadania. Otóż ten mężczyzna po części jakby chce się spotykać z Kitty, ale widzi, że Kitty już spaceruje i jeździ na koniu z innym mężczyzną. Dowiadujemy się, że jakiś jeździec obok niej się znajduje, więc nie ma możliwości tutaj powrotu do Kitty. Ale z drugiej strony jest w jakiś sposób możliwość powrotu do tamtej Agnes która jest duchem i cały czas on widzi Terry, krze i widzi Agnes. I, I ten ostatni opis jest taki najbardziej niedopowiedziany. Jest taki, on chodzi, spaceruje po tym mieście, po tej Shimli i nie wiemy, czy on spaceruje z tym duchem, czy on jest świadomy niemożliwości powrotu do tamtego związku, ale w pewnym momencie dochodzi do kontaktu z duchem i wprost główny bohater zadaje pytanie duchowi, o co ci chodzi kobieto? Tak? Wiemy, że jakby ona mu się znudziła. Wiemy, że to było no, z jednej strony ludzkie, ale i nieludzkie potraktowanie tamtej miłości. Jak wakacyjna przygoda. No tu jest właśnie ten problem w opowiadaniu rzucony. I teraz on zadaje jej pytanie. Jakby, o co ci chodzi kobieto? I teraz nie dostajemy odpowiedzi, pomimo, że główny bohater odpowiedź dostał. Więc główny bohater nie ujawnia nam odpowiedzi, jaką dostał od tej Agnes. Ponieważ byśmy nie uwierzyli. Bardzo to tak jest rozmyte w narracji. Narrator też nie ujawnia niczego. Właściwie no, narrator jest tą postacią, tą główną, tym bohaterem. Więc yy, to, co było przez następne dwa tygodnie, to byście nie uwierzyli. To jest, to jest właśnie to. I tutaj ja bym dał taki interpretację, że on już był martwy za żywego. On już w jakiś sposób połączył się z tym światem umarłych, z tą kobietą no i jakiś tam związek się odbywał. Natomiast ja zalecam przeczytanie tego opowiadania tak jak warto oglądać Zagubioną Autostradę, czyli taka, takie koło, żeby się cofnąć i po zakończeniu o, przeczytać sobie ten wstęp jeszcze raz. I w tym wstępie jeszcze raz na chłodno zobaczymy e, od czego się zaczynała ta opowieść. Od diagnozy lekarskiej, że on z przepracowania, że on w tym i w tym, a że poddał się filtro, fi, flirtowi za bardzo. I to jest bardzo ciekawe, bo jakby mamy dwie strony. Narrację pierwszoosobową tego zmarłego bohatera i ten wstęp, czyli ludzi zdrowych, jak oni to oceniają. Dla mnie to opowiadanie zyskało po tej trzeciej części, ponieważ ja mogę to interpretować w taki sposób, że to jest właśnie z jednej strony ghost story, a z drugiej strony jest to właśnie pokazanie takiego człowieka, który ma problem z dwoma kobietami jednocześnie. On jest trochę zakochany w tej, znaczy on jest zaręczony z tą Kitty. On porzucił starą, ale ta stara nie daje mu spać. Więc to jest taki moment, kiedy właśnie jesteśmy, yy, obijamy się od jakichś dwóch fascynacji. Dwóch. Kobiet jedna, druga, nie wiemy kogo wybrać, a w pewnym momencie jedna nasz porzuca, wtedy my chcemy do tamtej, a tamtej już nie ma. Ta, ta, tamta już jest nieżywa w tym opowiadaniu. Tamta jest zaś niedostępna, ale cały czas on o niej myśli. I te ostatnie trzy strony rzucają nowe światło na historię Jacka. I jest to historia miłosna. Jest to tragiczny love story. Ale jest to historia trójkąta właśnie. Chciałbym dotrzeć do jakichś źródeł, co zainspirowało Kiplinga, aby to napisać. Niesamowite. I właśnie, nie wiem, może to jest taki kaszel tak z krtani, jakby mi coś chciało odlecieć z tej krtani. Flegma. Latająca flegma. 1954 rok. Mordercza flegma. Flegma from outer space. Um, więc bardzo dobre opowiadanie. 8 na 10. Um, cały czas te indyjskie klimaty. Um, krótkie, zwarte. Um, trochę zaskakujące. Trochę może też rozczarowujące. Bo ja nie wiem tak naprawdę, dlaczego tamta Agnes tak... Um, Ee, napadała i tak wracała i tak straszyła, no a z drugiej strony najprostsza interpretacja jest taka że, że została zraniona przecież, prawda? E, została wykorzystana, no on jest wprost napisany, że on się z ni nią znudził, że to była dla niego taka właśnie letnia przygoda i właśnie być może to jest takie opowiadanie z morałkiem żeby nie traktować e, m, drugiego człowieka Partnera jako e, przejściową przygodę, którą e, no, pobędziemy ze sobą, pobawimy się, a potem e, pójdę w lewo lub w prawo, w, każdy w swoją stronę. Bo ta druga strona, w tym przypadku Agnes, ona sobie robiła większe nadzieje. No i to jest właśnie taka przestroga trochę, że uważaj, bo demony przeszłości będą cię prześladować. Według mnie sprawne, bardzo dobre opowiadanie. Dwie y, płaszczyzny, y, y, dwóch narratorów. Pytanie, który jest prawdziwy narrator? Tak? Który, któremu bardziej możemy zaufać? Czy temu prologowi, czy relacji z pierwszej ręki? No bo to tylko on widział te czy a nigdy rikszy nie widział. Ciekawe, jestem zadowolony z tego opowiadania. Kończę nagrywanie u babci w kuchni z przerwami dużymi. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam jak to teraz, jak, bo, bo nie mam dostępu do internetu, nie pamiętam jak to poprzednie części nagrywałem, ale wydaje mi się, że to jest druga część drugiego odcinka, że podwójnie to nagrywałem. Jeżeli nie, to myślę, że to samo opowiadanie jako osobny podcast dobrze się sprawdzi, jako sam podcast i jako podejście do tego, bez, bez double feature, chociaż... Co będę gadał? Do usłyszenia w kolejnym segmencie, bądź w kolejnym odcinku, w zależności od tego, jak to zmontuję. Dziękujemy i do usłyszenia. Ale to nie są drzwi biblioteki, tylko to są drzwi balkonu. Babcia, co ty to robisz na tym tym... A to, te drzwi to jak w piś piwnicę otwierała. Ale właśnie nie wiem, one nie piszczały. No nie piszczały, trzeba to nasmarować, bo przecież spać nie można w tym pokoju. A co, jak śpisz to też otwierasz drzwi? No nie, ale ty wchodzisz, otwierasz, no, no, ja się akurat, budzę. No akurat, akurat, no. No a dzisiaj rano jeszcze psik, psik, psik? Dobrze, dobrze, już jest. Kwiatki. O dziewiątej rano musiałeś wstać i te kwiatki podlać. No myślałem, że mnie kitra. Się coś. Dzisiaj nikt nie No nie, o dziewiątej rano weszłaś i kwiatki psikałaś. Jakimś tym płynem. Aż mi tu na nogi po, poszła woda spokój, tak narzekasz, no. No tak, bo Że kto to, nie to widział? Narzekałem. Ale kto to widział budzić chłopa, jak tu śpi? No, na pewno budzić chłopa, dokąd ten chłop będzie spał. No a teraz trumnę jeszcze robisz no, tutaj. No oczywiście, a, a jak ty robisz, to dobrze. No, no bo ja robię trumnę no. W, no, w dzień. Ten spokój, bo mi ręce zmarzły. Lepiej zjedzmy Gdzie te. Co to ta miska, co zostawiłam tą miskę na dworze? No przecież, A, nie, już tam zostanie ten bigos nie, trzeba wziąć. No to tu jest, ale już to będziesz wynosił. No powolutku, powolutku, będę się no to... ewakuował. Kurczę, zimno się robi na taki... Zamykamy tę bibliotekę. Dziękuję za wysłuchanie i audycji słuchaliście dzięki wsparciu patronów Audycji Skóry, którzy lubią Starą Grozę, a także filmy zimowe bądź wakacyjne. Być może też oni lubią Żarłoka i jego kanał na YouTubie. Tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia w przyszłości.